Jesteśmy w tej chwili w Serocku, konferencja firmy Ciech. Naszym rozmówcą jest pan prezes Wojciech Babski. Panie prezesie proszę kilka słów wstępnie na temat tego co się dzieje w Ciechu. Dla grupy Ciech segment tutaj właśnie ten związany z biznesem agro jest bardzo ważnym elementem strategii, strategii dywersyfikacji przychodów. Ciech bardzo dużą część zysków czerpie z sody, z soli. Natomiast strategicznie ważne jest aby nie stać tylko na jednej nodze żeby mieć to ryzyko zdywersyfikowane. Także tutaj budowanie pozycji agro w, w ramach Grupy Ciech jest ważnym elementem rozwoju całej grupy, natomiast jeśli chodzi już o, o segment tutaj agro, no to to co się zmieniło to to, że już nie jesteśmy tylko Sażyną, ale jesteśmy i Sażyną i Proplanem, czyli mamy dwie spółki, które działają w różnych szerokościach geograficznych Europy, w różnych strefach rejestracyjnych. Ale to są dwa bardzo ważne elementy tak naprawdę jednego, jednej dużej układanki. E, mamy z, z tym związane wiele korzyści, między innymi dostęp do, do substancji, do produktów, też do wiedzy, ale też do nowych rynków. Tak troszkę się śmieję, że jesteśmy niemalże jak Imperium Brytyjskie za dobrych czasów, bo zawsze nad z którymś z naszych klientów świeci słońce, czy to w Argentynie, czy nad Afryką, czy, czy w Australii, także... W tej chwili działamy w 50 krajach, plany są na 60 i cały czas się rozwijamy. To w tym roku mamy rekordowe wydatki, jeśli chodzi o inwestycje w obszar R&D, w rejestrację. Także ten plan idzie do przodu, budujemy naszą pozycję i to, co nas wyróżnia od, od wielu firm, które działają tak tylko rejestracyjnie, marketingowo, to jest jednak nasza własna produkcja. Mamy tutaj e, własny zakład, bardzo duże doświadczenie jeśli chodzi o formulację, e, współpracowaliśmy z największymi tego świata i, i, i mamy bardzo dużą ekspertyzę jeśli chodzi o, o formulację dobrych stabilnych produktów, mamy pełen nadzór, ponieważ jest to nasza fabryka e, na, na wejściu, w, w trakcie produkcji, na, na, na wyjściu. Także wydaje mi się, że ten element jest dosyć ważny i także daje nam taką elastyczność, bo możemy zmieniać produkcję w zależności od potrzeb klientów, tego co się dzieje na rynku, a no wiemy, że ta pogoda jednak jest coraz bardziej kapryśna i, i tutaj ta elastyczność w branży agro staje się coraz ważniejsza z naszej perspektywy. Czy planujecie Państwo swoją produkcję, swoją działalność pod takim kątem, że polski rolnik, a może w następnej kolejności rolnik europejski, czy rolnik na całym świecie mógłby kupować tylko i wyłącznie Wasze produkty po to, żeby zabezpieczyć sobie swoje potrzeby na polu? No na pewno nie, nie jest to kapitałowo, nawet w przypadku ciechu możliwe, żeby rozwijać wszystkie segmenty produktów. Koncentrujemy się na wybranych obszarach, przede wszystkim na tych głównych potrzebach polskich rolników. Mamy pewne synergie. Ważnym elementem portfela produktowego w Hiszpanii są również zboża, więc tu mamy bardzo dużo synergii. Natomiast koledzy z Hiszpanii też mają, na przykład obsługują segment oliwek, segment cytrusów, segment warzyw, który jest bardzo ważny w Hiszpanii. Oni są zdecydowanie mocniejsi, jeśli chodzi o insektycydy. My jesteśmy mocniejsi, jeśli chodzi o te uprawy wielkoobszarowe, o herbicydy, fungicydy. Także tutaj bardzo fajnie nam się uzupełniają te portfele. A z kolei jeszcze przed akwizycją działaliśmy w kierunku rozwoju rozwoju tych samych substancji aktywnych, niektórych. Więc tutaj mamy takie, takie synergie kosztowe związane właśnie z tym procesem rejestracyjnym. Na rynku, jeżeli chodzi o uprawy, to mamy no, trzy podstawowe, czy trzy największe uprawy, to jest kukurydza, zboża, rzepak, prawda? Jak, jak Państwo tutaj chcecie opanować ten rynek, właśnie tych trzech podstawowych upraw rolniczych? Dążymy w tym kierunku, żeby budować właśnie te trzy kompleksowe programy ochrony, od początku do końca. I, I to jest ten kierunek, w, w którym idziemy, aby zapewnić właśnie kompleksową obsługę produktową. To co się u nas dzieje też, to chcemy dużo lepiej zrozumieć rynek i na bieżąco jak on działa. Wchodzimy mocno w, w elektroniczną wymianę danych z naszymi dystrybutorami, aby wiedzieć na bieżąco jakie są potrzeby, jakie są stany zapasów, co uzupełnić, co zamówić, aby szybciej reagować na potrzeby rynkowe. Także tutaj rozwijamy się nie tylko pod względem produktowym, ale także właśnie pod względem obsługi rynku, zrozumienia i bieżącego monitorowania sytuacji, więc wdrażamy troszkę taki model przy pomocy naszych partnerów polskich dystrybutorów aby właśnie wymieniać się na bieżąco danymi, lepiej się rozumieć i, i, i aby produkty były we właściwym miejscu, we właściwym czasie, we właściwej cenie. Czy idziecie Państwo w kierunek do tego, żeby w internecie pozwolić rolnikowi na przykład dokonywać zakupów dotyczących nawożenia poszczególnych upraw, czy dotyczących ochrony poszczególnych upraw? Jaka jest Państwa koncepcja w tym zakresie? Jeśli chodzi tutaj o tą elektroniczną wymianę danych, to jest ona stricte pom między nami a naszymi klientami. Nie, nie planujemy tutaj hmm. rozwoju w kierunku e-commerce, natomiast jeżeli pytamy o, o rolnictwo precyzyjne, to na pewno jest to w obszarze naszych zainteresowań. Ale wydaje mi się, że takim dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o rolnictwo precyzyjne w Polsce, jest, jest wielkość gospodarstw. Dużo łatwiej jest ten proces hmm. przeprowadzać na Ukrainie, w Kanadzie, w Paragwaju, gdzie te, te Farmy są dosyć duże i to efekt skali, rzeczywiście ten postęp technologiczny daje dużo większe efekty. W przypadku Polski ten proces pewnie będzie troszkę wolniejszy właśnie ze względu na tą fragmentaryczność obszarów rolnych. Ale na pewno leży to w obszarze naszych zainteresowań, bo Przyszłość wzrostu wydajności sektora na pewno leży w zastosowaniu nowoczesnych technologii. No ale jedno nie wyklucza drugiego, czyli rynek polski i potem rynek światowy. Jakie są najbliższe plany państwa w tym zakresie? Przede wszystkim koncentrujemy się na uzupełnieniu portfela i w tym roku mamy rekordowe wydatki, jeśli chodzi właśnie o inwestycje w badania i w rozwój i także lepsze zrozumienie tego, gdzie jesteśmy, jak możemy skuteczniej pracować. taka koncentracja już nie na rozpychaniu się geograficznym, ale na, na lepszym skupieniu się na tym, co możemy robić lepiej, jak możemy robić lepiej, jak lepiej dotrzeć do klientów, jak lepiej ich zrozumieć, jak klientów włączyć na przykład w rozwój naszych produktów. To są takie obszary, na których będziemy się skupiać. No to jeszcze chciałbym na zakończenie właściwie naszej rozmowy. Które kierunki Państwa interesują? Jak pod kątem ekspansji Poza Polską, co jeszcze wchodzi w zakres? No, rynki południowoamerykańskie już Pan wymienił. Jakie jeszcze? No w zasadzie wymieniłem chyba cały świat, więc została nam tylko południowa część Afryki, do której na razie nie, nie mamy planów rozwoju.